miłowani od Pana Broselstwoną Cieszymy się, że możemy być tutaj razem z wami. z Chcielibyśmy przeczytać wspólnie odcinek z pierwszego listu do tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Cały rozdział. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, zabiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej. Do Tymoteusza prawowitego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i z wiary nieobudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego lecz dla nieprawych i nieposłusznych dla bezbożnych i grzeszników dla bezecnych i nieczystych dla ojcobójców i matkobójców i mężobójców rozpustników, mężołożników dla handlarzy ludźmi dla kłamców krzywoprzysiężców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią Chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzie dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć, i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję Ci, Synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przypowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Chimeneusz i Aleksander, których oddałem Szatanowi, aby zostali pouczeni że nie wolno bluźnić Ty Panie to wszystko wiesz kiedy przed nami stoją góry myśmy to śpiewali Ty będziesz się nami opiekował zachowasz nas Dlaczego Paweł napisał ten pierwszy list Do Tymoteusza Myśmy czytali to przed chwilą Miał do wykonania pewne zadanie w Efezie Jak do tego doszło? Lesen einmal aus der Postgeschichte. Przeczytajmy pewien wiersz dzieł apostolski. Wir versuchen mal, um die Entwicklung Ephesus ein nachzuvollziehen. Rozwój, wydarzeń, który miał w się temu. Während der zweiten Missionsreise war Paulus kurz in Ephesus. W czasie drugiej podróży misyjnej, apostoł pałował krótko w Efesie. Byłem maliszczem, ale my, jedyne z was, byśmy Chcielibyśmy te miejsca przeczytać, które pomogą nam to zauważyć. Film des na apostolskich 18, 18 rozdziałów apostolskich vers 19 bis 22. Od dziewiętnastego do dwudziestego drugiego hmm. wiersza. I przybyli... I przybyli... Jejzuszusam macht deutlich, dass er nur kurz in Ephesus war. Cały ten fragment, który tu mamy przed sobą, pokazuje, że on bardzo krótko tam przebywał. Dann lesen wir das zweite mal von Ephesus in kapitel 19. A drugi raz o Efezie czytamy w dziewiętnastym rozdziale hat er offensichtlich länger Zeit. w tym momencie był akurat tam trochę dłużej, Ale to już akurat jest trzecia podróż misyjna. In ersten do 12 Men aus Israel sind. też tam 12 mężów, którzy byli z rodu izraelskiego i noch nicht den Jesus kennengelernt nie poznali jeszcze Pana Jezusa. Paulus Paweł położył na nich ręce i oni otrzymali Ducha Świętego. heißt es, 2 in Ephesus W wierszu 10 czytamy, że on tam był 2 lata. I potem widzimy w in 19, że dort A później czytamy w 19. rozdziale, że było tam mało miejsce, pewne pewne rozruchy, on Paulus weiter ziehen muss. I 바베 musiał stamtąd odejść. Aber dort war eine Versammlung entstanden. Ale tam powstało zgromadzenie w międzyczasie. Ynim hinzie noch mal abschicken Kapitel 20 von den Ältesten jöntes Ephesus. Tam się uh, żegna w 20 rozdziale ze starszymi Efesu w Es ist ein Studium wert, dieses 20. Kapitel, dieser Abschiedsreden zu betrachten. Er sagt dort, dass er drei Jahre in Ephesus war. Wow. er In Vers 31 sagt er, dass er drei Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört hat, ein jeden mit Tränen zu ermahnen. Czytamy w 31 wierszu, że on przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawał ze, wza, ze łzami napominać każdego z nich. Paulus hat dort sehr viel Zeit Paweł tam zainwestował bardzo wiele czasu. Paulus hat dort sehr hart gearbeitet. Paweł tam bardzo ciężko pracował. Das wird auch aus dieser Ansprache deutlich. Tam też z tej właśnie mowy możemy to wywnioskować. Er hatte nicht nur für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Bo on nie tylko tr troszczył się o swoje środki do życia. Er hatte für den on również pracował dla swoich współpracowników. Er hat auch für den unterhalt Ale on też pracował na potrzeby tych potrzebujących wierzących. Er hat dadurch ein gutes Beispiel den Ephesern gegeben und somit auch uns, uns in dem irischen Bereich fleißig zu erweisen, aber in Damit wir auch andere unterstützen können. A potem, abyśmy też mogli innych wesprzeć, kiedy jest taka potrzeba. Ganz besonders das Werk des Herrn. To jest szczególne dzieło pańskie. 2. Hmm. 8 i 9, deutlich, dass das unterstützen des Werkes des Herrn eine Gnade ist, ein Vorrecht ist. W drugim liście do Koryntian czytamy, że wspieranie dzieła pańskiego jest wielkim przywilejem. Wenn wir czytali Geschichte weitergehen, sehen wir, dass er schließlich gefangen zobaczymy, że on Apostoł Że został wzięty do więziony. Du Herr wirst es czytali panie, ty się zatroszczysz. I za fleißige ten pilny mąż, den es werk Gottes so dringend brauchte. Który przecież był tak potrzebny w tym dziele Bożym. Jezior Jezuskie Pełniskiej? Teraz by miał iść do więzienia? Du drückst dein gültiges Siegel hier unter einem Plan, dort schiebst du einen Riegel vor eine falsche Bahn, haben wir gesungen. Myśmy śpiewali o tym, że Bóg niekiedy stawia przeszkody na naszych e, zwykłych drogach, a daje pieczęć na to, co jest właściwe. Ja nach dem sollte Paulus ins Gefängnis gehen. Tak, według tej mądrej rady Paweł musiał znaleźć się w więzieniu. Bożej. waarom jest er ins Gefängnis gekommen? On właściwie tam musiał się znaleźć. Weil er die Gnade Gottes den gegenüber verkündigt hat. Bo Bożą, aby mógł łask łaskę Bożą narodom. Da zunächst in Jerozem on rozpoczął na początku w Jerozolimie, w Cezarei w A potem w Rzymie. Das Werk Herrn Jak teraz miał ten to dzieło dalej postępować? In Czy Paweł był w więzieniu dalej aktywny? Mógł tam być aktywny? Paulus war aktiv. Paweł był aktywny. Erd, die Möglichkeit, genut, die der trotzdem gegeben hatte. On wykorzystał wszelkie możliwości, które pan pomimo tego wszystkiego mu dał. Erd, viele Briefe geschrieben. On napisał wiele listów, die bis heute uns einen które są dla nas dzisiaj jeszcze wielkim skarbem. Brief. My znamy list do Efezjan. 6 na przykład list do Efezjan, 6 rozdział, wiersz dwudziesty. Widz Dla której szósty rozdział, dwudziesty wiersz. Dla której w Ewangelii, to chodzi o Ewangelię, poselstwo sprawuję w więzach, aby ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Der jest. Geschrieben worden aus gefangenschaft der ten list do Efezjan został napisany z więzienia Aber er war immer noch ein Gesandter i on dalej tutaj jest tym wysłanym od Pana die Möglichkeiten, die er hatte, die hat er voll te możliwości, które mu Pan pozostawił on w całej pełni wykorzystał Paulus nicht ins wäre, heute den nicht. gdyby Paweł nie był wtedy w więzieniu to nie mielibyśmy tego listu kiedy es auch die ludzi z jednej strony w tym więzieniu, to so doch die weise absicht Gottes auch. To jednak z drugiej strony widzimy mądrość Bożą w tym wszystkim. Brief. Brief. Mamy również list do Tymoteusza pierwszy, wurde auch nach Również ten został wysłany do Efezu. Was war der Anlass des ersten Jaki był powód napisania tego listu? In Dlatego, że tam zaczęły się pojawiać fałszywe nauki, złe nauki. Was du? Co ty masz? Das kann nicht sein in Ephesus. Tak, to takie coś się z, z, zdarzyło w Efezie. Wir haben keine tieferen Wahrheiten als die, die im Epheserbrief uns vorgestellt werden. Przecież my nie mamy głębszych myśli i prawd e, zawartych jak w liście do Ephesian. Tam są najgłębsze myśli. Der Zustand der Epheser war so gut, dass Paulus ihnen das tiefe Geheimnis von Christus und seiner Versammlung kundtun konnte. Der poziom duchowy Ephesian był tak wysoki, że Paweł mógł napisać do tego Zworu, o prawdzie dotyczącej zgromadzenia. Ten centra tym centralnym wierszem tego listu jest. W Efezjan, 3, 17. W trzecim rozdziale, w trzecim 17. wiersz. Christus List do Efezjan, trzeci rozdział, 17. wiersz. Żeby Chrystus przez wiarę Zamieszkał w sercach waszych I serce miało być wypełnione Osobą Jezusa Chrystusa I on tak pięknie wymalował Przed ich oczami Tę osobę Jezusa Chrystusa i on tak bardzo zmotywował Efezjan Aby Pana Jezusa przyjmowali coraz bardziej do swojego serca Ale ten dobry stan niestety nie pozostał W tym liście do Efezjan W tym wierszu, któryśmy przeczytali Chodzi szczególnie o serce And hier im 1 Timotus geht es um das Verhalten, a w liście do Timoteusza, któryśmy przeczytali, chodzi o zachowanie nasze im Haus Gottes. W Domu Bożym. Das macht 1 Timoteus 3, vers 15 deutlich. To jest trzeci rozdział tego listu pierwszego, 15 wiersz. Also das eine is the serc, a więc jedną rzeczą jest serce und das andere ist das Äußere, was wir von uns geben. der Schwerpunkt im Epheserbrief ist das Herz. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus, Gott, unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Der Schwerpunkt im ersten Timotheusbrief ale tym punktem ciężkości w liscie Efezjan jest postępowanie w domu Bożym. Im Haus Gottes sind wir immer. W domu Bożym jesteśmy. Zawsze. Glaubende sind nach 1. Petrus 2 die bändige Steine. Według listu Piotra żywe kamienie. Sie bilden das Haus Gottes, wierzący, którzy tworzą dom Boży. Temple, to jest ten duchowy dom. Jeśli schodzą się wierzący jako zgromadzenie, to wtedy dom Boży wyraża się w sposób, okazuje się w sposób praktyczny der ersten Gefangenschaft, von der wir haben, ale po tym pierwszym o którym żeśmy jest Paulus został uwolniony. Das müssen wir annehmen. to musimy y, przyjąć. Czy, to wtedy byśmy mieli tutaj y, Erburdę, y, tak, tak i nasze byśmy mieli tutaj zmiankę w tym liście o tym liście do tego Rusa. Wszyscy zielonkowcy są dobrej lepiej niż widzę aktywne den Herr. Ale ten e, mózg, który przechodził tak wiele cierpień, był dalej aktywny dla Pana. Die Möglichkeit, die der Herr ihm gegeben hat, hat er voll ausgenutzt. Pan e, pan mu darował pewne okoliczności i on to wszystko zawsze wykorzystywał. Wie mussten ihm geschmerzt haben, dass auf einmal Ephesus falsche i to co bardzo go wolało, to były właśnie te w Efezie powstałe złe nauki. Dawoaj 3 Jahre so selbstlos gearbeitet Tam gdzie przez 3 lata pracował tak bardzo nach tunter sie Czytaliśmy dzień i w nocy. Ja kommt jetzt noch einmal mit Timotheus nach Efesos. I on przychodzi raz jeszcze z Tymoteuszem do Efezu, odrest Timotheus da. I tam pozostawia tym atusza. I teraz chcielibyśmy przyjrzeć się temu, jak Paweł buduje ten rozdział. Ja myśmy mniej więcej naszkicowali ramy tego, będąc w pierwszym wersie, jeśli skierujemy się do pierwszego wiersza, do zaś einfach Paulus. Mówi o sobie Paweł. Paulus bedeutet klein, gering. Paweł, to słowo tłumaczy się jako mały, nic nie zna, znaczący. I glaube keiner hat so viel von seinem Schöpfer bekommen wie Paweł. Myślę, że nikt nie otrzymał tak wiele od swojego Stwórcy jak Paweł. I glaube auch, dass keiner von dem verherrlichten Herrn so viel bekommen hat wie Paweł. Myślałem też, że nikt nie otrzymał więcej niż od e, uwielbionego Pana od Pawła. A jednak on mówi o sobie jakby, Pawl, jakby mały, nic nieznaczący. znaczący. On musiał zostawić Timoteusza w Efezie. deutlich On dalej sam poszedł tam, gdzie mu Pan pokazał. I teraz y, posyła mu ten list do niego, do Tymoteusza. Mateusza. I on teraz chce tym właśnie dodać odwagi. I Jak on to robi? Wtedy, kiedy mówi o sobie, że jest wolnym od siebie samego ale kiedy on jest niczym nic nieznaczącym w swoich oczach to mówi, dodaje jestem apostołem Jezusa Chrystusa ja, my widzę, że on jest jak zwanter w Ketem w Epheser 6 czytamy, że on jest tym posłanem, który ma więzy Apostol są ja Gesamte. Apostol jest kimś posłanym. A, Chrystusa, Chrystusowy, Apostol Chrystusa, jest der Messias, jest der Gesamte. Christus jest tym pomazanym, tym Messiaszem. Jest derjenige, der zu rechten Gottes Ten, który jest teraz uwielbiony po prawicy Bożej. Er sagt Timotheus gewissermaßen, denk an den Verherrlichten. Und w jakim sensie mówi do Mateusza pomysz o tym uwielbionym. Dann ist der zweite Begriff Jesus. A potem mamy następne określenie Jezus. Jehova jest Rettung. Jeho, Jahwe jest ratunkiem. Das Wort się tłumaczy w ten sposób. Denk an den Verherrlichten, der auch einmal in Niedrigkeit im Musea gegangen ist. Myśl o tym uwielbionym, który kiedyś był na ziemi. Jeśli imię Jezusa Chrystusa jest właśnie w ten sposób razem zestawione, to zawsze nacisk położony jest na to pierwsze imię a więc jeśli jest napisane Chrystus na początku to najpierw myślimy zawsze o tym który jest uwielbiony a Jezus jest tym który szedł przez niskość który tak się uniżył na tej ziemi a więc On też mu myśli o sobie że jest tym posłanym i nam też o tym przypomina jesteśmy posłanymi według listu do Koryntian, drugi rozdział piąty, piąty rozdział mamy w auftrag, die Botschaft wszyscy mamy to zadanie aby tą dobrą nowinę przekazywać dalej w jaki sposób jesteśmy motywowani, aby to poselstwo przekazywać? Wtedy, kiedy myślimy o uwielbionym Panu. I kiedy rzeczywiście mamy taką też, takie poznanie jak Paweł. Czyli myślimy o sobie, że jesteśmy niczym i wtedy siła Pana jest w nas. Had Paulus ich, że apostolat, ałszuszcz. Czy Paweł właściwie szukał tego y, apostolstwa. Nikt nie ma On się tego nie szukał, nie szczycił się tym. Paulus wari apostolnacion. On był apostołem narodów. Godzie im ganz klar einen Auftrag definieret. Był bardzo jasno. zdefiniował jego zadanie, jego polecenia. Er też die Grenzen seines granice tego, tej pracy jego. i alle, dass Gott dla nas Bóg ma konkretne zadania. On, on właśnie w swojej miłości i swojej doskonałej mądrości dokładnie nam to zadanie przekazuje jest właśnie Jezus, denn nim jest Jezus Chrystus, który jest tym zadaniem. Wir sind jesteśmy z naszego własnego powodu w drodze do czynienia tego zadania. Paulus erinnert Timotheus manchmal, kamreukshipomina o tym temateusowi. Wir alle haben einen Auftrag, aber den hat der Herr uns gegeben. My wszyscy mamy zadanie, które dał nam Pan Jakie, Jaką pewność, jaką odwagę możemy czerpać z tego właśnie faktu Ale on jeszcze tutaj dodaje według rozkazu Boga W chrześcijaństwie są również rozkazy Da wird ein zwingender Gehorsam eingefordert. I w tym momencie potrzebne jest posłuszeństwo. To nie jest e, sprawa tego, czy ja chcę albo nie chcę się. War Paulus sicher, Gott hat mir einen klaren Befehl gegeben. Ale Paweł był tutaj całkiem pewny tego, że Bóg mu, wydał mu rozkaz. Jeśli jakiś wysoki autorytet udzieli nam rozkazu gdy nam rozkaz wenn dann stürme kommen wenn dann berge da sind to jeśli przychodzą burze albo staną przed nami góry to to nie powinniśmy y, na niego jego ufać Gott weiß in welchen umständen du bist probier jak ty jesteś okolicznościach Gott weiß um die ruhstände und freundes marek Bóg wie. Gott weiß um die Umstände unseres Freundes Marek Steyr. A. Bóg zna też okoliczności naszego przyjaciela Marka er Stajera. On kennt deinen zna twoje trudności twój stan. Er um deine Belastungsfähigkeit. On wie co ciebie obciąża Nach Befehl Gottes. Według rozkazu Bożego. Jetzt kommt ein sehr schöner Zusatz. A teraz jeszcze dodaje tutaj coś innego. Es ist nicht nur die On nie jest tylko tym najwyższym autorytetem. który wszystko organizuje w doskonałej swojej mądrości, jeden Ende vor dem Anfang weiß. Końcu, Titus brief als Heiland, gott, fair, Ale który chce tutaj być y, pokazany jest jako Bóg zbawiciel, widzicie, do Mateusza i Tytusza. Tytusa. On jako Bóg zbawiciel kieruje się do wszystkich ludzi. Pierwszy list o tym Mateusza, drugi rozdział, trzeci wiersz jest to jasno pokazane. Czytamy te dwa wiersze, pierwszy list, drugi rozdział, trzeci wiersz. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Er möchte heil vermitteln. On chce um, podarować zwabienie. Heil, którym jest oczywisty. Zwabienie dotyczący wieczności. Das kennen wir. Wenn wir als Sünder vor Gott zusammenbrechen und um Gnade bitten, to wszyscy rozumiemy. Bo przecież, jeśli, kiedy wyznaliśmy Grzechy, to otrzymaliśmy zbawienie. Aber er möchte auch heil vermitteln in der Zeit. Ale on chce również nam darować Zbawienie w tym obecnym czasie Czyli ratować nas die die hatte, sie kam von Gott im Ten autorytet, który Apostoł Paweł posiadał Pochodził od Boga Zbawiciela Aber sie war verbunden mit Christus Jesus. Ale był związany Z Jezusem Chrystus, z Chrystusem Jezusem Jezus Chrystus Był In allem versucht worden ist. Jezus Chrystus był tym, który kiedyś był we wszystkim doświadczony. Który przeżył też wszystkie trudności, które my przeżywamy jako ludzie, będąc na ziemi wtedy. Przeczytajmy jeden wiersz listy do 4, do Hebrajczyków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 On przeżył głód i pragnienie i aventolsch erlebt. On przeżył rozczarowanie i bilderschwur erlebt. Sprzeciwy. Bin allem ist er versucht worden gleicherweise wie wir. Er wszystkim był doświadczony dokładnie tak samo jak my. Per Zahn, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen der Hochmodeslebens kiedy szatan przyszedł z nim z porządliwością ciała, z porządliwością oczu i z piechą żywota, to on to wszystko jeszcze głębiej przeżywał i odczuwał niż my. Jako Bóg on o wszystkich okolicznościach wiedział. Ale als Menschen durchgegangen ist, weiß er aus Erfahrung, wie es uns zumute ist ale jako człowiek on to wszystko przeżył i doświadczył co też jest nam ku zbudowaniu. Christus ist als der Anfänger und Vollender des Glaubens schon eingegangen in die Erbschaft. A więc Pan Jezus jest tym początkiem i końcem wiary i przeszedł do chwały. Und unsere ganze Hoffnung, die wir haben, im Hinblick auf die Ewigkeit konzentriert sich auf Christus. I tą całą nadzieję, która się koncentruje na przyszłości, która nas dotyczy, spotka w przyszłości, koncentruje się na Chrystusie właśnie. I cała nadzieja, którą też mamy w tych naszych różnych trudnych okolicznościach, także koncentruje się na Chrystusie. Dlatego mamy również jeszcze raz den Chrystus je Jezus Dlatego również tutaj widzimy To imię, które jest tak pokazane Skonstruowane, że najpierw jest Słowo Chrystus, a potem Jezus Glaubende haben eine A więc Bo wierzący mają tą nadzieję Kiedyś, kiedyś według Efezjan 2 byliśmy Bez Boga Bez Boga Ohne no. Hoffnung. I bez Nadziei. Das. Ja, ich habe Może powiesz, miałem Nadziei. Ich, hab, hab ein ich habe einen guten Verstand. Może po powiesz, mam dobry, um, jestem mądry. Ich habe gute Fähigkeiten. Mam jestem zdolny. Ich habe ein gutes Bankkonto. Mam konto bankowe, na którym jest dużo pieniędzy. to brzmi alles zusammen. Ale to wszystko się rozlatuje razem. Die Ewigkeit, Jeśli spojrzymy na wieczność, i wie nawet, kiedy spojrzymy niekiedy na okoliczności obecne, Wierzący ludzie mają nadzieję, która opiera się na Chrystusie Jezusie. Jetzt. In an, als Timotius, mein kind. Teraz mówi do Tymoteusza mój prawowity synu. Timotheus e, e, słowo oznacza, ten, który czci Boga. jest ja aus dem nach 16. Czytamy w Dziechach Apostolskich 16. Z tego rozdziału, skąd on pochodził, z Listry. On miał bardzo dobre świadectwo od Brasi, którzy tam byli. Sein vater Jego ojciec był grekiem, Jüdin. A matka była Żydówką. A więc on przyszedł, pochodził z takich kręgów. Ale od też die heiligen Schriften gelernt. Ale od dzieciństwa nauczył się, poznał święte Pisma mich, dass heute so viele auch hier sind. Cieszę się, że dzisiaj tutaj jest wiele dzieci <coughs> I, zeigt, auch den das Wort I też jestem przekonany, że rodzice dzieciom przynoszą, przekazują Słowo Boże auch in hören. Możemy też słyszeć Słowo Boże na naszych wspólnych zgromadzeniach ale niekiedy na zgromadzeniach to wszystko jest dosyć trudne. Ale i, i dlatego my jako rodzice nasze, mamy głównym zadaniem naszym, aby dzieciom przynieść słowo, ażeby wyjaśniać im je. Timoteusz był również bardzo wiernym towarzyszem Pawła on wziął go na czasie tej pierwszej i drugiej trzeciej podróży swojej I on był aż do końca aż do końca tego drugiego listu do Mateusza tego czasu. i w tym czasie też musiał otrzymać kilka polecyń. Abszidom went Pauloż i on czynił to wszystko zgodnie z tym, co Paweł mówił. Ja się jako eństes kint, on go tutaj zajeć na prawowitem synem. Pojedzie gdzieś, właśnie z uniktem, niekiedy są też nieprawowite dzieci. Ale Timotius zade się ge zajeć jako Ale ten Timoteusz okazywał się jako prawowity. To był taki Związek, który był e, jakby poparty wiarą. Bo tylko przez wiarę e, mamy stosunek, Związek z Bogiem. Kinder Gottes werden, somit I jesteśmy zdolni, aby dla sprawy Pana coś umieć wykonać. Jetzt werden drei Wünsche formuliert. Teraz teraz Paweł e, de, e, tutaj przedstawia czy przedkłada trzy życzenia. Billy za Anspruch volle Aufgabe in dlatego bardzo ważnego zadania, które czekało go w Efezie. dieser Mann viel viel Gnade. Ten e, człowiek ten mąż potrzebował wiele łaski. jung. on był przecież nie taki stary, młody był. Und in Ephesus waren gestandene Männer. A w Efezie byli ludzie już dorośli. a więc życzymy łaski Gnade łaska jest zawsze wyrażeniem Bożej miłości. I to dobro, które nam przez nią Bóg daje, powinniśmy wziąć. Przez swoją miłość dał nam całe bogactwo niebios. A drugą rzeczą jest miłosierdzie. Steht in mit, unseren, mit unseren Umständen. Umstände? Mit umständen, mit schlechten umständen. E, ta, miłosierdzie potrzebne nam jest właśnie w takich e, bardzo złych e, okolicznościach. Umstände, a on je dokładnie zna, I on, I on nam na przeciw temu wszystkiemu swoim, okazuje swoje miłosierdzie jeśli mamy łaskę haben, wenn wir Gnade haben, wenn Barmherzigkeit jest przed nami, kommt auch ein Wtedy do serca wstępuje głęboki pokój. Wir że taki wielki strumień Bożej Dobroci jest kierowany w naszą stronę. Gott. Mamy Związek z Bogiem. Ja auch unsere Umstände kennt und zna nasze okoliczności, który jest ciebie przyjdę unser Teil. Das werde działem naszym jest głęboki pokój. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. prawda nie wiemy jak co będzie się działo dalej. Aber wir wissen, alle wiemy, du Herr wirst Ty, panie, będziesz wszystko wszystko się troszczył. Ikweris Gott, der Vater. Ten źródłem jest Bóg Ojciec. Wir durch den großen Gott, als unser Vater bezeichnet, tego wielkiego Boga nazywać Ojcem swoim. Doch einmal wird Christus Jezus genannt unser Herr. raz. wspomniany jest zastępcnie pod koniec Bożego wiersza Chrystus Jezus nasz Pan. Ich hier Text 3 deutlich Teraz das Paulus mit einer bitte an ihn Teraz wierszu czytamy, że Paweł kieruje do niego pewną prośbę. Sie Oni prawdopodobnie przeszli zusammen przez durchzogen. Macedonię. Ephesus auch tätig geworden. Byli też y czynni w Efezie. Und Paulus sah, dort Paweł zauważył, że tam były Potrzeby. Er selbst weiterziehen, der hat es ihm deutlich gemacht. On musiał iść sam dalej, Paweł, pan mu to wyraźnie pokazał. And I teraz prosi on tego syna prawo i tego, by ty pozostań w Efesie Hätte ich die Voraussetzung, in Efezus bleiben zu können? Czy ja mam takie... E, czy były warunki, aby, e, przesłanki czy, temu, żeby on tam miał pozostać? Czy ty też jesteś, masz zdolności do tego, żeby zostać w Efezie? Czy Paweł e, miał na tyle odwagi, aby go prosić, żeby tam pozostał? Czy Paweł ciebie miałby odwagę poprosić ciebie abyś, ciebie, abyś tam pozostał w tym efezie? W przypadku Tymoteusza on miał odwagę to uczynić. On wiedział dokładnie, jakie tam były trudne sytuacja była. Ale ten to się jakoś echt ale ten y, mąż, Tymoteusz, okazał się jako prawdziwy. Te życie, które on miał, okazało się na zewnątrz, jako potwierdzało, że to, co jest w sercu jest prawdziwe. I dlatego też mógł go poprosić. czy on nie miał jako apostoł takiego autorytetu, prawa do tego? Oczywiście, że miał. Ale on zauważmy nie y, korzysta z tego autorytetu, aby zwracać się inaczej do swojego przyjaciela. Eine jak Jakie y, pokorne usposobienie okazuje tutaj Paweł. Wie jak wiele możemy się z tego nauczyć. Aber. Gesagt, Ale przecież czy nie czytaliśmy na początku, że Paweł okazał się i przedstawił jako apostoł. Wendy, ze względu, jest tak so gut, war, warum stellt er sich denn als możemy powiedzieć, jeśli te stosunki między nim a Mateuszem były takie dobre? To dlaczego on w ogóle się tam przedstawia jako apostoł? Takie poufne stosunki, a jednak przedstawia się jako apostoł? To nie było dowodem na to, że jakieś tam nieporozumienia między nimi były. Ale chodziło tutaj o to, że on w sposób poważny przekazuje mu tak poważne zadania, które były do wykonania w Efesie. On położył na to, co mu teraz mówi, całą e, ten autorytet, który Bóg mu dał jako apostołowi. I teraz on tam miał pozostać, w tym otegu w Efesie. że Mówi y, mu, ja muszę niestety iść dalej. Auszarren. To znaczy nie, temu temu otyszowi mówi, że ty masz tam wytrwać, masz tam być, nie iść dalej. Ausschar auf dem Platz, wo der hingestellt hat. Tam wytrwać w tym, na tym miejscu, które Pan Ci przeznaczył. Ausschaden bei der aufgabe, die er uns gegeben hat. Wytrwać w zadaniu, które Pan Ci dał. Er on miał też jako młody mąż teraz niektórym przykazać, to też oczywiście jest bardzo trudne zadanie. Jeżeli ja komuś coś mam przykazać, to muszę mieć też i autorytet do tego. A teraz ten młody człowiek miał innym coś przykazać. Ja, w tych gebietach. A ja, on miał to uczyć. Er von Paulus. On o kim on autoriziert von Was war die Ziel Jaki był do tego? Hmm... Was war das Ziel? Jaki był cel cel tego wszystkiego? Nicht andere Lehren zu lehren. Nie uczyć innej, rozgłaszać innej nauki. Warum das so war? Sehen wir in den nächsten Versen? Dlaczego tak tam się stało? My z tych wierszy nie potrafimy y, wnioskować. Pan nam wszystkim dał rozum. Możemy być za to mu wdzięczni. Ale też i y, y, później zaczyna grać tutaj rolę uczucie. Potem też e, praktyczna strona naszego życia. I bardzo często możemy też zacząć e, tworzyć taką naukę, która odpowiada naszemu praktycznemu postępowaniu i uczuciom, które w nas są. My chcemy tak jakby innym narzucić swoją praktykę i nasze uczucia, które nie są właściwe, zgodne z nauką. Wir misbrauchen unseren Verstand in einer unwürdigen Weise. My wtedy wykorzystujemy nasz rozum w niewłaściwy sposób. noch mit und um sich Czytamy tutaj też i o tych baśniach i niekończących się rodowodach. Pierwsze byli tam fałszywi, fałszywe znalazły się fałszywe nauki. Fabeln sind baśnie, to są Są to wymyślone historie, jakieś można powiedzieć mądrości ludzkie. Tasyczone, które nie mają nic wspólnego z biblijną prawdą. A więc w naszych zgromadzeniach wspólnych nie powinny być głoszone baśnie, tylko biblijne zasady. Innym następnym wystarczającym były niekończące się rodowody. Wir haben einen Geschlechtsregister Matthäus zum Beispiel. Minak przykład mamy Lukas. Rodowód zapisany w Ewangelii Mateusza. Ochim Łukasza. Łukasza Ewangelii. I Ewangelii Łukasza. Matthäus geht auf den Entstehung als den Messias zurück. Ewangelii Mateusza ten Rodowód odnosi się do Jezusa Chrystusa jako Messiasa. To jest tma linia Józefz. Tam pokazana jest linia Józefa. Dlatego są Abraham. David dort gewisse stützpunkte. A więc tam podkreślone są te imiona Abrahama i Dawida. A w Łukasza Ewangelii widzimy, że tam kierujemy się aż do Adama. Das ist das Ten rodowód jest rodowodem Marii. Sein. Ten rodowód nie może być tutaj wzięty pod uwagę. Dlaczego? Ale schrift jest von Gott eingegeben, zur Debe. Wszystkie przecież pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki. Ale schrift jest zum Wszystkie pismo jest nam da jest potrzebne. I również to, co teraz czy czytamy, jest na pewno nam ku błogosławieństwu. Ale przy takich e rodowodach można często dojść do kłótni. Tu akurat wiersz czwarty nam o tym mówi. Istas w Gegensatz zu der Verwaltung Gottes. A jeśli przychodzą e, kłótnie, to jest to coś z, z, z spory, jest to coś z, z, z przeciwnego z tym, co odpowiada Bożemu dziełu. Gott hat uns etwas Antwortra für die Zeit. nam podarował coś e, na ten czas. to to jest dobro wiary. Das Endziel des Gebotes, was Paulus Timotheus gegeben hat, ist a tym końcowym celem, który e, Paweł przykazał Tymoteuszowi, jest miłość. Miłość jest naturą Fiąty Wiersz. Miłość jest naturą Bożą. Er hat uns, wo wir noch Feinde waren, geliebt. Bo on nas, kiedy byliśmy jeszcze Wrogami, umiłował. Er hat seinen Sohn für uns hingegeben. Und dał za nas swego Sena. Und er hat die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herzen i wylał swoją miłość w naszych sercach. Teraz I teraz jesteśmy zdolni innych kochać. Nawet wtedy miłować, kiedy ta kochać, kiedy ta druga strona nie jest tego godna, albo nie okazuje niczego, czym zasłużyłaby się na tę miłość. I teraz pokazuje nam trzy cechy, które mówią właśnie o tej miłości. Ona musi być powiązana z czystym sercem. już sam musiał to, tego doświadczać, trenować. tego. I również tym wierzącym w Efezie musiał to uświadomić. W tym świecie szuka się najczęściej miłości. A jeśli szuka się je na złym, niewłaściwym miejscu, to się jej nigdy nie znajdzie. Wiele widzimy miłości własnej. Ale nie orientują się ludzie, nie kierują się w stronę Boga, który jest miłością. I dlatego dochodzą do niewłaściwego końca a bezdroża. Czyste, czyste Serce oznacza, że musimy mieć czyste zasady i pobudki reine Inhalte da sein Muszą być, czy, czysta treść musi być zawarta w tym vorhanden sein müssen. I czyste cele. Der ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. tego jest zapisane słowo Boże. Das nächste ist gutem Gewissen, a drugie drugą rzeczą jest dobre, czyst, dobre sumienie. I Kann ich Ja muszę wiedzieć, czy to, co chcę uczynić, czy będę uczynił z dobrym sumieniem, czy nie. To nie jest to, co poprzednio. To Boże, dokładnie pokazuje ramy tego wszystkiego. Ale są też takie rzeczy, które są sprawą sumienia. Oder mod wie der gewöhnliche Situation entscheiden, ist das richtig, ist das nicht richtig. niektórych przypadkach właśnie w sumieniu muszę rozstrzygnąć, czy coś jest dobre czy niedobre. Ist as and good oder ist es das and better? Czy to jedno jest dobre, albo czy to drugie jest lepsze. To jest naprawdę ganz tiefe Übung. To bardzo głębokie, miałem zawsze bardzo głębokim doświadczeniem. Ich kann mich nicht über das gewissen Anreigen wegsetzen. Ja nie mogę e, kogoś z powodu sumienia jakby osunąć na bok. Jeśli e, są wierzący i nie, nie mogę, i miałbym ich, ich zgorszyć, to na A sumienie mam czyste, miałbym czyste pomimo tego, to według Rzymian listu powinienem jednak się tego strzec, aby to uczynić und ungeheuchetem glauben die trzecia jest wiara nieobudna te a glaube macht die offenbarung gottes ewendig wiara e, mówi daje e, e, czyni żywym boże objawienie ia er entschließt das unsichtbare ono ona otasza to co jest niewidzialne wy inices zury als ob es sichtbar wäre dla wiary to wszystko jest tak realne, jakby było widoczne. Wiara otacza to, co jest przyszłością. genauso sicher, To wszystko przez wiarę jest takie pewne, jakby już teraz było faktem. A więc widzimy, że końcem tego wszystkiego jest. Miłość czystego serca, gewesen, dobrego sumienia i z wiary nieobudnej. Welch ein Auftrag. Jakież zadanie, Welch ein Ziel. jaki cel. Jest, <coughs> eine wo junge Christen gut wachsen. jest to atmosfera, w której dobrze rosnąć mogą właśnie młodzi wierzący, młodzi chrześcijanie wo es ein <coughs> Gdzie powstaje głębokie zaufanie do Boga, in gdzie możemy w uwielbieniu skłaniać się przed Bogiem On i w sposób kapłański go wzywać, zbliża się do niego jako kapłanie. Glaube, Teraz może mhm. zrobimy przerwę, i możemy to